Cześć, witajcie w 35. odcinku podcastu Gierkowce. Ja jestem Piotr Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest Hubert Bajda, Na 8. I mamy dla was gościa. Gościem jest e, Michał, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Michał, hej. I Michał ma kanał na YouTubie. W ogóle mógłbyś się przedstawić kim jesteś, co robisz i, i tak dalej, nie? na czym drasz. <głos> co u nas robisz. Tak? Tak więc <głos> y <głos> jestem Michał, mam taki nick w internecie, bardzo randomowy mig22.izę i tak jak ja to lubię mówić, y mam 15 lat i od 6 zajmuję się tworzeniem wideo na YouTube. Ogólnie zacząłem bardzo skromnie, tam jakieś dziwne rzeczy, y natomiast od jakichś 2-3 lat zajmuję się głównie publicystyką na YouTube, Czyli recenzje, felietony i tego typu rzeczy. No właśnie, yy, od jak długo prowadzisz kanał? Od 6 yy, lat, tak? To znaczy, ogólnie swoją działalność na YouTubie mam 6 yy. lat i ten kanał w sumie na którym, na który teraz wrzucam mam od 6 lat, natomiast po drodze jeszcze różne inne rzeczy były. Yy, tam kiedyś play nawet robiłem z Minecrafta, bo ogólnie jestem dzieckiem Minecrafta tak zwanym. Natomiast ten kanał recenzja zacząłem robić około 3 lat temu. I mm, tego się mm. trzymam, bo ten format już mi się na tyle spodobał, że do teraz mi się nie nudzi. A okay, Na jakich platformach grasz? Mam w tym momencie PlayStation 3, Xbox One oraz PC, -ta, bo niedawno sobie zupgradowałem kartę graficzną. Mm -hmm. I z tych platform robisz recenzję i publicystykę? Mm -hmm, tak, właśnie. Ostatnio w sumie zacząłem trochę więcej robić tych felietonów i Myślę, że... Bo ostatnio zauważyłem, że trochę recenzje już się zrobiły monotonne, więc coraz bardziej będę stawiać na tą publicystykę, bo mam trochę fajnych tematów, które chciałbym omówić. No właśnie, ja tak w sumie oglądam twój, twój kanał, oglądam tą publicystykę. Naprawdę robisz świetne materiały. Dzięki. No i w sumie bardzo dobrze złożone. to złożone. To jest też ciekawe. Tak. Długo je składasz? Właśnie ja bardzo dużą wagę przywiązuję do montażu, ponieważ ogólnie poza tym, że robię materiały tutaj na kanał, też zdarza mi się robić filmy na zlecenie. W sensie dla różnych osób, ponieważ ta mama ma dobre kontakty i dzięki temu po prostu mogę... Robić na przykład jakieś relacje z różnych eventów i inne tego typu rzeczy. I właśnie tak naprawdę moją pasją jest tworzenie filmików, ponieważ granie, granie tak naprawdę w moim życiu, poza takim, takimi rzeczami w stylu Passions czy Super pojawiło się później niż robienie filmików. Więc tak naprawdę bardziej jestem filmowcem niż graczem. I mój kanał na YouTubie może ta merytoryka nie jest aż tak bardzo doszlifowana i głównie tutaj stawiam na to wykończenie montażowe żeby właśnie szlifować umiejętności, które mi się później przydadzą przy, przy tworzeniu właśnie tych materiałów na zlecenie jeśli w przyszłości chcę, będę chciał rozkręcić firmę swoją właśnie zajmującą się tworzeniem wideo to żebym już miał te umiejętności w miarę opanowane Fajnie, mega ciekawy Mega ciekawe. A jeszcze chyba tworzyłeś podcast, tak? Bo masz też jakieś doświadczenie podcastowe. No, Ale to było takie bardzo prowizoryczne. W sensie ogólnie to na Skype nagrywany było jeden, nie było tam prawie żadnego obrabiania, i takie to było miałkie dość. Nie robię wycho wychodziło, jak wychodziło, no, no jejku no, Ale zawsze jakieś doświadczenie no, jest. coś było. Dobra, pewnie niektórzy z ciekawi. Dlaczego nie ma nami Dominika i Diany? Ono w sumie to by się przydało poruszyć. <grystanie> tak, to by się przydało poruszyć. Dominik jest na wyjeździe, moi drodzy, a właściwie teraz jest, ale już wrócił, więc jak wy tego słuchacie, to jest zmontowany przez Dominika ten odcinek. Nikt inny tego u nas nie robi. <grystanie> a Diana niestety nie mogła się znowu pojawić i gdzieś tam nam na, na czatach napisała, że bardzo tego żałuje i obiecuje poprawę i inne takie, nie? Więc wiecie, musicie, może powiem wam tak, wchodźcie na Discorda do nas i piszcie bezpośrednio pod Dianę, może ją to trochę zmusi, i pojawi się znowu, mm -hmm. jeżeli oczywiście wyjdzie jej głos. No bo ogólnie jak tam dzisiaj sobie disatrzałem wasz podcast, to widzę, że tam Diana często dość uchodzi wam. <śmiech> tak. <śmiech> tak, troszkę, troszkę Niestety. ucieka. Niestety. A my ją bardzo lubimy i, i bardzo szanujemy to, że teraz i poświęca się tak na zakowi, Nie tak jak my. Zwłaszcza, że ten damski głos jednak jest tutaj urozmaiceniem Trochę Dokładnie. Tych poważnych, męskich basów. <głos> <głos> <głos> Natomiast ogólnie jeszcze to, o czym chciałbym powiedzieć, o, to jest, jest. inicjatywa Game Wiecie, o czym mówię? Eee, mniej więcej co, ja. ja coś słyszałem na twoim kanale ale, no tak. ale mógłbyś to jest stronka, która w zasadzie wyszła z tego, że kiedyś ja i kilka innych twórców właśnie tworzących publicystykę na YouTube się zabraliśmy, dogadaliśmy się z, Ren z Jędr Jędrkiem Szwedą, z Zagrajnik TV, żeby tam u niego na stronie publikować materiały, natomiast później była wielka drama Zagrajnik vs. Ten, a tak na serio to po prostu się pokłóciliśmy i, mał i wyszło z tego, właśnie Gameceptor z tego wyszedł ponieważ tam z zagranikiem się pokłóciliśmy i w ten sposób powstała stronka, która zrzesza publicystów na YouTube. Zresztą to jest jej motto i tutaj jest kilka, kilkanaście kanałów. W tym momencie, jak policzę sobie, to jest chyba z 10 kanałów, które tworzą właśnie materiały publicystyczne na YouTube i jeśli ktoś z Was tutaj słuchaczy również tworzy to jest na stronie zakładka Współpraca i tam można się zgłosić, i jeśli właśnie chcecie, żeby wasze materiały zyskały troszkę większy rozgłos. Oczywiście nie jest to jakoś duże, ale zawsze odrobinę moich, czy widownia kanałów, które są tutaj wszystkich, jakby widownia wchodzi na stronę i dzięki temu widzi inne osoby, które tutaj publikują i dzięki temu po prostu można trochę tam sobie odrobinę wyświetlenia i widzów podbić, dlatego na przykład jak słucha mnie tutaj, jak on się nazywał, Geek Gamer, to tam widziałem właśnie te, popatrzyłem sobie na codzienne przeglądy newsów, bo on tam był ostatnio w którymś podcaście, to on robi naprawdę fajny content i wydaje mi się, że przydałoby się jednak, żeby to dotarło do nieco więcej niż tych 50 subskrypcji, właśnie Mógłby się on tutaj zgłosić do GameCeptora, bo właśnie to jest dobry pomysł na pokaże, pokazanie swojej publicystyki szerszej publiczności. No właśnie, bo dużo dobrych treści po prostu nie trafia do, do ludzi i to jest smutne troszkę mhm. na YouTube. I właśnie tutaj trzeba, właśnie po to powstał ten serwis, zebrać. żeby widownia jednych podzieliła się z widownią innych i w ten sposób mogli po prostu odkryć nowe twarze, których wcześniej mogli nie znać. Dokładnie tak. No, super. Bardzo fajna inicjatywa. Zwłaszcza, że Mi współpracuje chociażby ten z nami energik czy Batty GM, więc to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy no name -on. też Jest tam kilka osób, które trochę już większe. Są, są, sukces... są, sz, sz, sz, są szlachtą YouTube'ową, jut tak? tak? <ślad> tak. <ślad> <ślad> jest <ślad> też kilka szlachty Dobra, słuchajcie. Niektórzy się zastanawiają czy w ogóle będą jakieś newsy. Ja... Ja mógłbym wam powiedzieć o jednym, bo wszyscy dobrze wiemy, że w czwartek wyleciał, jakby Andromeda wskoczyła do jej sesji jej origin i te inne rzeczy, te 10 godzin i nagle się okazało, że ta gra, pomimo że jest całkiem spoko i będziemy o niej na pewno mówić w przyszłym odcinku, jak już wszyscy tutaj wrócimy i Diana będzie, bo ma i ma Dominik, więc sobie wszyscy to sprawdzimy, ale jak poczytacie newsy, to się okazuje, że animacje nie są za ładne. W sensie, no nie są. No, no, no nie są, no musimy już to powiedzieć. I, I po prostu to jest jeden z chyba z ważniejszych newsów w tym tygodniu, bo cała reszta, takie jak na przykład no, Zmierzch PS3, czyli cały ten tydzień chyba też jeden z ważniejszych, że Sony kończy totalnie produkcję PS3, jak też, też wymaga jakby szacunku dla tej konsoli, bo była z nami no, dobre 10 lat prawie. Więc, mm. ja Jej nigdy nie posiadałem, niestety. Chociaż bardzo chciałem. To ja właśnie być może dzisiaj opowiem o pewnej grze, bo będę niedługo się pozbywać tej konsoli. Być może, bo kolega chce też sobie na odkupić ode mnie, więc jeszcze te kilka ekskluzywów, które na nią mam, ogodam i o jednym być może dzisiaj poopowiadam. Jeśli będzie czas. No, to się, jeżeli ktoś ma i to sobie sprawdźcie tą Andromedę, bo znaczy warto zobaczyć znaczy... dla samej, samego po prostu za ocenienia, czy ta gra jest dla was, czy nie. Bo ja właśnie miałem kupować jej akces do tego, tylko okazało się, że mi złotówki na koncie takuje, więc <grym> <grym> nie udało się. Znaczy, ta gra może obronić się jedynie historią. Tak, ta, sprawdzimy to. Te zobaczymy, godzin. jak będzie za tydzień, kiedy już wszyscy mhm. odramy tutaj i, i... No ja grałem chyba z trzy godziny tylko. No ja też niewiele, więc ale mam nadzieję na więcej. Jeszcze. Te 10 ludzi jednak chciałbym poskończyć ten trial, który mi dali, nie? Nie zostawiać tego w taki, w taki sposób, że nie wykorzystane. W końcu zapłaciłem, nie? Należy się. Zapłaciłem za demo, należy mi się. Dokładnie tak. Dobra, to słuchajcie, możemy pojechać dalej z YouTube'em, bo YouTube dzisiaj będzie chyba główniejszym tematem, czyli tym, jak wyglądają kanałów w tej chwili przede wszystkim, jakie są nasze, ulubione. Nie? Hubert był, miał wielką listę przygotować różnych rzeczy i nie wiem, czy przygotował. No, to znaczy, przygotowałem listę, może niewielką, ale bo tutaj też jest taki problem, że po prostu tych dobrych kanałów nie ma zbyt dużo. Jest mnóstwo różnych kanałów bardziej, mniej popularnych, ale żeby wybrać parę dobrych kanałów, można parę wybrać, ale nie więcej. Nie, no nie zgadzam się. Ja mam tutaj naprawdę dużo, y, subskrybuję w tym momencie 200 kanałów na YouTubie, bo ja mimo tego, że naprawdę dużo tworzę na YouTubie, to nawet bardziej jestem widzem i naprawdę mnóstwo czasu spędzam na tej platformie i mam tutaj naprawdę bardzo sporo osób, mm. w większości z Polski, które oglądam. No, no, no widzisz, tutaj też jak mówiłem, e, po prostu ciężko, jak ktoś ma mało widownie i dobry content, to ciężko się też wybić. Tak, żeby, żeby dużo ludzi się poznało. No, dokładnie. Dobra, to nie wiem. Od czego zaczynamy, Hubert? Może to poprowadzisz tą część, bo ty jesteś bardziej YouTubeowy, nawet ode mnie. E, no jestem, jestem. E, nie wiem, może od, od publicystyki growej po prostu. To jest, to jest coś, w czym się chyba najbardziej znajdujemy. No, jakby jest tematyką też i podcastu, i, i tutaj filmików Michała, więc wszystko się ładnie łączy, nie? No, dokładnie. Mm, także nie wiem, wy, jakie publicystyczne kanały oglądacie? Takie. Michał, może ty pierwszy. No to znaczy, ja większość tych kanałów, które są tutaj na Gameceptorze, czyli najbardziej w sumie z tych wszystkich mi się podoba Gramofon Maxior go prowadzi, który jest z Łodzi. Zresztą z nim się spotkałem już kilka razy i naprawdę fajny koleś, chociażby pomagał mi w nagrywaniu relacji z WGW i dzięki temu właśnie też Dzięki temu Gameceptorowi i tej współpracy poznałem właśnie kilka nowych osób, więc to jest też naprawdę fajna kolejna rzecz, więc będę tak tutaj trochę reklamować, ale ogólnie ten nie, no jest to tego... naprawdę fajna sprawa. I drugim, moim ulubionym chyba jest kanał PCTowca, który to jest kolesiem, który chce ode mnie kupić PS3, więc gdy już kupi, nie wiem co zrobi ze swoim nikiem, ale to już mu pozostawiam. Natomiast on, o ile... Mm. Głównie nie domaga tutaj w kwestii audio i mikrofon ma taki proste, natomiast ogólnie w kwestii treści i kontentu naprawdę jest to przyjemne. No i oczywiście mm. siebie oglądam. <grym> tak, tak. czyli tak. musisz po, oddać do montażu, tak. nie? No. Tak. Ale polecamy też czasem zdarza grającą. mi się obejrzeć po prostu z nudów swój filmik zamiast kłaza, czy <grym> no właśnie, bo tutaj e, jeżeli, jeżeli chodzi o publicystykę igrową, to są trzy kanały które przeważają na polskim YouTubie i w ilości tak. subskrypcji i, i w, nawet w takiej merytoryczności e, i są to kanały Kłaza, TV Gry i Archona nie wiem czy się ze mną zgadzacie Aha. jak najbardziej tutaj, tu, tutaj jak najbardziej e, te trzy kanały po prostu się wybijają w absolutnie wszystkim Kwas no, po prostu ale... nawet z tego żyje. Tak no, w tej chwili tak, no, Patronite mu na to pozwolił. Ja jestem mm. jednym który, z tych, którzy mu na to poz pozwalają, bo tam mu dyszkę <grym> wpłaca miesięcznie. Tak, no, warto, naprawdę warto. No, nale należy mu się, naprawdę. A co do... Powiem wam tak, wszystko zależy od tego, co kto lubi, bo nie, pomimo, że się wybijają, to ja już parę razy słyszałem, że... Kim jest w ogóle Kim jest w ogóle Archon? No TVDry jest jeszcze jakoś kojarzone, bo to jest z gry online i to jest cały wielki mm -hmm. serwis, nie? Ale z Archon i, i, i Klas, czasami mi się zauwa jakby powiedzieć, widzę, że osoby nie wiedzą, o kim mówię. Więc dla osób, które być może nie wiedzą, to warto rozróżnić te, te dwie postacie na publicystykę rzeczy, naprawdę nowych i jest to tutaj Kłas, który recenzuje po prostu wszystko, od Shieldów i to tak naprawdę już robi takie relacje pakowania, robi unboxingi, później sprawdza dokładnie jak wygląda sprzęt, dotyka go i jeszcze to robi w takiej formie dość satyrycznej, że się tak wyraża. Po prostu się to miło ogląda, a Archon, pomimo, że też robi filmy o nowych rzeczach, to szczerze mówiąc, dla mnie ciekawsze są te filmiki z tytułu Retro, bo ma naprawdę dużą wiedzę na ten temat i słuchanie o Amidze, Komodorze, czy wszystkich tego typu drach czy nawet Dreamcast, który się czasami pojawia, to wow. Dla mnie to no, jest... W ogóle ja jestem pod wrażeniem researchu, jaki Robi. Tam ee, miał taką serię o Grand Theft Auto. Tak. M, retrospektywę Byłe. chyba. I tam było naprawdę, tam było chyba trzy godziny materiału o tym, jak powstało Grand Theft Auto. To było I i chyba siedem części po pół godziny, czy tam nawet więcej. więc. Tak, no coś takiego było tak. to było. Nie, no, dla, no mnie, i... dla mnie Archon robi zoromistą robotę i jest też fajnym gościem. Naprawdę, naprawdę fajnym gościem. Gdzieś tam udało mi się kiedyś z nim spotkać, więc polecam. Mm -hmm. A ty, Hubert, w ogóle masz też jakieś takie swoje ulubione? Taki... Znaczy, Poza tymi trzema, op nie? Oprócz Kłaza i Archona hmm, musiałbym się zastanowić, ale raczej nie, to są właśnie z publicystyki, właśnie tylko ich oglądam. No to są dwa takie najważniejsze, najlepsze kanały e, ogólnie na YouTube. To, to ja jeszcze przewartowałem tutaj tą swoją listę subskrypcji i przypomniał mi się jeszcze jeden kanał Arkadikus. Nie wiem, czy kojarzycie taki portal kiedyś był i kanał na YouTube Grasz 24. Coś A, oni robili nie, wtedy recenzję gier i jednym z sektorów tam był właśnie Arkadikus, który teraz postanowił swój kanał założyć w sumie po, od razu po rozpadzie serwisu i robi teraz gamingowe przeglądy tygodnia, które nawet ten, nawet taką o ile popularnością na YouTubie się nie cieszą, bo mają... 3,5 tysiąca subskrypcji, kanał i jakieś po tysiąc, dwa tysiące wyświetleń na filmik, o tyle trafił do telewizji e -Sport. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o tej inicjatywie, jak ta telewizja Esport. Co o, to znaczy? Coś mi tylko gdzieś dzwoni, że coś miało takiego powstawać, tak, ale to to jest nie już nie i właśnie między innymi Arkadikus tutaj ma, czy na przykład tak z Zagrajnik TV też tam ma swój program, więc trochę tego jest. I fajnie w ogóle, że tak coś wystartowało. Co prawda na razie jest tylko w jednym niszowym, jakimś lokalnym chyba y, operatorze kablówki, natomiast niedługo ma się to sprzestrzenić też na o, to, bardziej No, to jest normalna telewizja, tak? Mhm, tak, tylko że na razie jest chyba w jumpbox TV, bo chyba takie coś istnieje. Skoro okay. tam są. To jest mega ciekawe. I w ogóle fajna inicjatywa, że mm, takich mniejszych twórców biorą. Mhm. Żeby się mogli wybić. I jeśli wiesz, jak ktoś tworzy dobre treści, to, to czemu On nie? On się odnajdzie wszędzie wtedy. Mm -hmm. Bez znaczenia, okay. czy to będzie YouTube, czy telewizja. Dla niego to tak naprawdę w tej chwili będzie bardziej pozyskanie doświadczenia i nowych rzeczy, niż, niż szukanie po prostu jakiejś popularności tylko mm. i wyłącznie. Nie? Mm -hmm. mm. No, ja jeszcze mogę polecić od siebie kalekę mentalnego. Jest, to, to jest facet, który po prostu robi tak fantastyczne materiały i już od kilku lat go oglądam kiedyś miał jeszcze taki swoje cykl takich vlogów e, niestety wszystko usunął nie, nie, nie ma raczej tego już e, gdzie dostać, e, ale teraz robi rzeczy bardziej publicystyczne, bardziej growe Mm, I mega polecam, bo gość naprawdę bardzo fajnie gada o grach. To bardzo podobny styl wypowiedzi ma gościu o Niku płaski kubek i tutaj przy okazji zdobyłem płynne przejście już do tematyki filmów, ponieważ ten gość właśnie ma bardzo podobny sposób wysławiania się i ogólnie taki klimat filmików do kaleki mentalnego, tylko właśnie robi bardziej o filmach yy, filmów. Mm. A w ogóle chyba macie jeszcze jakiś kanał gotowy, czy możemy przejść do filmów, tak jak tutaj? Nie, nie, możemy przejść. Co, nie? jeżeli chodzi o kanały growe, to mam tego trochę, bo zdarza mi się y, oglądać rzeczy, które nie są publicy publicystycznie stricte, tylko to są raczej osoby, które y, tworzą dodatkowe rzeczy obok, obok, ten taki jest na przykład Pan Kubaka, który jest super, robi unboxing'i, trochę let's play'ów, ale robi to w takim stylu, że ja go po prostu strasznie lubię. Kuba, jak, jak tego słuchasz, to w ogóle wiesz, mój ulubiony youtuber i w ogóle mój ulubiony początkujący youtuber. Ale, ale to są też właśnie takie mniej popularne treści, nie? No To są to, to mniej popularne treści. Tak. To jeszcze na jego poziomie jest chociażby Won't Be Fixed. Nie wiem, czy kojarzycie. O, ja to on robi nie, takie nie. recenzje właśnie też trochę recenzje ale w formie vlogowej, w sensie po prostu nawija bez skryptu ale też jakby mhm. on jest chyba w tej samej bo wystartowała jakaś sieć partnerska KDA właśnie takich ludzi zajmujących się grami już nie pamiętam jak to się nazywa ale to z Poligamią współpracowało i tam właśnie jest Pan Kubaka i też chyba ten Won't Be Fixed więc mhm. tam też jest kilka A, z angielskiego YouTube'a mam Extra Credits. A oni Ach, robią tak fantastycznie tak. materiały e, o, i narysowane nie dobrze. Nie, nie wiem, czy kojarzycie ekstra tak, Credits. Tak, Credits to w ogóle jest co na, Do tej pory będę pamiętał genialny materiał o gospodarce w drach i to było rozciągnięte na parę filmików, bo tego się nie da po prostu w jednym filmiku. Mm. Znaczy, mega mi się podoba Lektor i, e, e, i te rysunki. Nie wiem, tam chyba dwie osoby inne to robią. Yy, ale naprawdę fajny kanał. To ja z angielskiej gotowej. No. To ja z angielskich gotowej w zasadzie tylko Game Theory chyba nic poza tym sobie nie przypominam. A to są jakieś let's Player czy też. No, to już? jest A... to, te teorie gotowe Game Theory, czyli tam po prostu Aha, w stylu. Okay. Y Czekaj, nawet wejdę, bo nie, nie mogę ci podać przykładu w tym momencie, ale na przykład, że Switch ma być w sekrecie VR-em albo. <śmiech> tak, to mnie rozśmieszyło, bo akurat biorąc pod uwagę moc obliczenia, bo to, to było mało prawdopodobne. Ale różne właśnie tego typu, że te mało AMI, to że nie dają tyle AMI bo, jakie jest zapotrzebowanie, to jest jakaś strategia te zarobkowa, albo jeszcze jak tutaj wejdę. Z... No to tutaj już są takie y, niezłe teorie spiskowe. Tak, no, właśnie to są takie <laughs> teorie, które często nie są ten, nie są prawdziwe, ale fajnie się ogląda, bo gościu fajnie to jest zanimowane i fajnie ten albo dużo też y, teorii na przykład z Undertale'a, na przykład kim jest Gaster, z, zrobił trzy, trzy, trzy częściowe, albo kto by wygrał w For Honor i takie inne rzeczy. Więc on ma 8 milionów subskrypcji, więc to jest taki naprawdę popularny. Nawet miał swój show na YouTube Red, więc to jest naprawdę duży kanał, ale przyjemny. Mhm. Dobra, a to, to jak już zaczęliśmy o filmach, w sensie o w tematyce takiej filmowej, to ja sam osobiście mam jeden kanał filmowy, którego się bardzo trzymam, i są to sfilmowani, którzy tak, trochę poz pozmieniali się w trakcie i w tej chwili chyba nawet mi bardziej pasują niż wtedy, kiedy był Jacek w zespole. Jakoś bardzo szanuję ich zdanie i no nie wiem, to jest chyba jedyny, jaki, jaki w tej chwili oglądam. Też miałem to powiedzieć, ale oprócz sfilmowanych jeszcze oglądam Ichaboda, który jest absolutnie Bogiem YouTube'a, to jest... I jeden z najlepszych w ogóle jeden z najlepszych programów ma na, na YouTubie. No w sumie dla mnie to jakby ta trójca YouTubeowa, chyba naj, której najbardziej oglądam z polskiego, i najbardziej, gdybym miał wymienić takich po prostu pyk trzech youtuberów, to bym właśnie Kłas Archon i Habot. Mhm. To jest taka publicystyka. Yy, mhm. I bardzo dobrze przygotowana publicystyka a i jeszcze oczywiście Dem Dem, o, Dem. Dem to Właśnie. jest już on mówi też o filmach ale on mówi o filmach studyjnych takich mniejszych i też bardzo ciekawie ma, duży, ma całkowicie inne spojrzenie w ogóle na filmy niż, niż reszta osób tylko ja akurat do Dema się dość niedawno przekonałem bo wcześniej go nie oglądałem i ogólnie teraz w zasadzie poza kinowym ekspresem, który jako taką mnie interesuje, to pozostałe te jego rzeczy w stylu parodii Star Treka, komiksów i innych rzeczy, to jakoś to do mnie nie przemawia. Natomiast kinowy Ekspres właśnie, te filmowe rzeczy są spoko. No ja Jestem mega zafascynowany tym Star Trekiem, jest mega, absolutnie. Ale, ale to jest też taki rodzaj humoru, który nie, nie każdemu podpasuje. To jeszcze z filmowych ja mam ten, trochę, może mniej recenzję, ale na gałęzi. Ten, który analizuje Oj, gałęzi, te filmy na gałęzi, tak. To, to jest też taka mistyka. Właśnie mhm. też na przykład ten, chociażby niektóre rzeczy w stylu ten Mad Max i sztuka szybkiego montażu, tez tym, żeby ruch kamery jakby to, na czym jest skupiona uwaga po cięciu jakby w tym samym miejscu był element, który liczy się, w sensie na które trzeba zwrócić uwagę, to ja na przykład przy niektórych filmach swoich wykorzystuję właśnie takie przejścia w stylu, że ruch kamery jest w jednym, to przy następnym ujęciu jest w tą samą stronę albo takie ogólnie triki od niego które zanalizował podebrałem. No, można się dużo nauczyć mhm. z takich kanałów typowo rozkładających na czynniki pierwsze nie wiem z filmowych kanałów. Ja mam chyba wszystko tutaj, bo tak naprawdę jest ten i Habot, jest Dem i oni mi dostarczają tyle treści, tyle wartościowej treści, że więcej nie potrzebuję. Resztę mam na Netflixie, nie? <grym> <grym> tak, resztę mam na Netflixie. Dobra, to słuchajcie, macie jeszcze coś filmowych, pewnie nie, bo podaliście te tu trochę i, i można. Dobra, to z jakichś innych tematów, które są, bo można jeszcze mówić o technologii. To ja właśnie z, z technologii pff. mam jednego mojego ulubionego youtubera, czy, który w sumie przyszedł z telewizji, czyli Kuba Klawiter. A, Kuba hmm. Klawiter. A, to nie znam. A To on prowadzi program Tech Week, nie, Tech Week prowadzi na YouTubie, natomiast w telewizji na TVN Turbo prowadzi nowy gadżet program, to on właśnie też poza tym programem w telewizji, który nawet dzisiaj oglądałem ma też swój kanał na YouTubie w którym robi Tech Week, czyli przegląd newsów z tygodnia ostatniego w technologii robi to w naprawdę fajny sposób i ma do tego takie zdrowe podejście i do tego też zdarza mu się jakieś recenzje, ale przez to, że robi też na telewizję to dość rzadko w zasadzie poza tym Tech Weekiem coś ma innego. Okay, to ja z świetne. technologicznych mam jednego takiego, ale to chyba naprawdę dużo, to jeszcze anglojęzycznego. Jest to Linus. Linus Tech Tips. To A, ale prostu... to jest taki ty typowo pecyciarski kanał. Typowo pecyciarski kanał, który ja oglądam nie wiem, trochę ze względu może na to, że jestem programistą, informatykiem, w cudzysłowie informatykiem i wszystko to rozumiem, w sensie ja lubię jak na przykład oglądałem jego serię vlogów, w którym składał szafę rakową, nie? i, i cały serwerownie. a prostu... szafę rakową, czyli ten, czyli tam gdzie y, znajdują się wszystkie rzeczy ludzi komentujących na YouTubie <głos> to od razu mówię, że ja jestem suchym michem, więc to może nie być pierwszy słuchacz jaki tutaj zapadam. więc jeśli ktoś jest uczulony, to od razu ostrzegam no ale nie, tak L Linus, Linus naprawdę robi świetną robotę. Dla mnie wow pod względem takich typowo technologicznych rzeczy, jeżeli chcę posłuchać sobie, czy dany sprzęt będzie w cudzysłowie dla mnie, bo wiadomo od nowej karty graficznej o AMD nie kupię, nie włożę sobie do Xboxa. <laughs> Ale posłuchać można, jak najbardziej, nie? Zobaczyć, co tam się na rynku dzieje, bo fajnie mieć tą wiedzę. Znaczy, Linus też pokazuje, co by było, jakby ktoś był geekiem i miał za dużo kasy. Oj, bo tam tak. złożyli komputer, który uruchamiał 16 gier w 4K jednocześnie, coś takiego? Albo 8 nie, nic gier. nie pobije tego, jak on na święta kupił całe swoje ekipie, a w tej chwili to jest wielka firma, mm. e Kupił wszystkim te razery Blade Pro, nie? Tam, te 15-calowe nie. No, no, no, to jest dokładnie to. Jest geekiem, który ma masę kasy i robi naprawdę ciekawe rzeczy. To jeszcze z technologicznych mam właśnie z angielskich. Austin Evans, który też robi technologiczne. A, Austin Evans, tak. To on właśnie jest taki całkiem przyjemny. Też fajny. No, Markus Boneley, tak? Tak, MTBHD. No to dokładnie, on robi bardzo fajne rzeczy, też anglojęzyczny kanał z komórkowe rzeczy. Tak, przede Takie wszystkim technologiczne komórkowe, też bardzo fajnie gada. Recenzje nowych komórek i, i systemów operacyjnych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Technologicznych tak naprawdę nie ma za dużo, w sensie takich, mm. żeby też u nas w Polsce ktoś tam super się. Znaczy, wiesz to, test hub ma. Test hub ma bardzo fajny kanał. koleś no tak, to fajnie prawda. prowadzi ja testy te te, Podobają na komputer świecie testy telefonów, przynajmniej. Wiesz co, ja jestem strasznie zdrażony do serwisu jak komputer, komputer świata, więc e, omijam w ogóle tą, tą markę szerpę. Nie, kim? Tak, tu, tu. <laughs> Ale jeszcze mi się z zdrowych taki, jedno trochę... przypomniało, takie, mm -hmm. które raczej na pewno kojarzycie, bo w ogóle od tych twórców istnieje prawdopodobieństwo, że od nich w ogóle wzięliście pomysł na podcast, mianowicie podcast Gość Niedzielny. No tak, Gość Niedzielny jest super. W ogóle ja nadal podziwiam Piotra jaki on ma zarąbisty głos. No, On ma najlepszy głos w ogóle, jaki słyszałem zdecydowanie w podcastach. Decydowanie, plus jeszcze oni mają naprawdę ten, świetnie ogarniają obróbkę tego głosu, bo y, naprawdę mm. już mocno kombinowałem, ale nie udało mi się uzyskać tego efektu. Musiałbym naprawdę po prostu ich spytać, jak to robią. Taki właśnie no Co tam u nas Dominik w ogóle e, bardzo dużo czasu poświęcił na, e, na głosy i, i cały czas chyba poświęca ten Cały dużo czas się czasu. uczy. Tak, i się, się uczy. Ciągle dopytuje różnych, różnych osób. Tak, w ciągle na gestycji. pewno dopytywał właśnie gości z, e, z podcastu. Tak. Mm, Dawida tak. Marona, który tam e, główny master. Jest, jest jest głównym montażystą, nie. To może jeszcze ja tam go trochę popytam, żeby, żeby też się trochę coś tak. dowiedzieć. To jak wrzuciłeś podcast, to ja powiem jeszcze o rozgrywka TV. To jest też taki. Codziennik. Wrzucają... A nie, codziennik był nie, w audio. Racja. Codziennik jest w audio. Kultywator co piątkowy. Tak, tak. Kultywatory są tak dobre, że po prostu warto słuchać to, co Kuldan mówi i to wystarcza. Naprawdę, żeby sobie poprawić ten piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunia. Piątek, piąteczek, piątunia. Dobra i. Może polećmy też jeszcze z pozostałych różnych rzeczy, bo technologia technologią, a pewnie na pewno każdy z nas ogląda, nie wiem, jakieś podróżnicze vlogasy mm -hmm. i... no. Nie, tutaj ten... możemy zamknąć ten wątek krzyżkiem No, o no właśnie. Dokładnie. <laughs> Ja nawet już nie, nie chcę za bardzo zahaczać o, o temat Patronite'a, bo chyba. Nie, nie, nie, to nie, wystarczająco, nie ma. Sensu. Wystarczająco ten temat poruszyliśmy, ale po prostu Krzysztof Gonciarz zasługuje na każdą kasę, jaką dostaje, tak. bo to, co teraz robi, jest, jest fenomenalne. No, zwłaszcza ostatnio ten film z Embankiem Zrobił jak tylko, bo ja ostatnio pożyczyłem projekt od kolegi, ale mu oddałem ostatnio, więc jak tylko z powrotem mi pożyczy, to. Pobawię się Będziesz robił projekty. Tak, projekcje. właśnie pobawię się z tym project, Projection Mapping. Te, projection Mapping. Całkiem fajne zabawa, bawiłem fajnie. się kiedyś. To ja muszę e... To ja mam jeszcze parę różnych. Na przykład, jeżeli ktoś ogląda na bieżąco Krzysia, to mógł zauważyć tam taką różową włosą pannicę, ano, która była w Chinach. Weronika Truszczyńska. Ja Weronika poznałem, poznałem jakby na YouTubie dużo, dużo wcześniej. I, i zacząłem ją oglądać, to jest tak dobry kanał pod względem wiedzy na temat Chin, że wow, po prostu szanuję to, jaką ona ma wiedza No i jeżeli chodzi też takie o vlogaskowe, takie typowo vlogaskowe rzeczy, to będę polecał Maćka Anisarowicza, ale to jest bardzo specyficzny vlog, bo jest to vlog głównie dla programistów, bo on jest Wieloletni programista prowadzi podcast DevTok i teraz jest także na, na YouTubie. Robi, robi w legacy różne, naprawdę, od tego, co powinien umieć junior programista, po rzeczy z produktywności, nie? jak to sobie rozkładać pracę. Naprawdę warto, jeżeli ktoś się takimi rzeczami interesuje. No, mm, ja tego kanału w ogóle nie znam, tego co, co A, mówiłeś. Macie, ma Maciej Kanisterowicz, tak, on w tej chwili może nie ma jakiejś super wi takiej widowni, ale naprawdę jest warty, jeżeli ktoś oczywiście się interesuje rzeczami związanymi z programowaniem. To ja jeszcze jednego z takich nie jakoś bardzo popularnych mogę wam polecić, mianowicie Wojtek Szumański, nie wiem czy kojarzycie. O nie. A może ballada o cyckach? To wam coś mówi? <grym> nie. Totalnie nie. Skoro ale się, zaśmieli, zaśmieli się <grym> Nie, ale ten gościu się wybił Można na sprawdzić. właśnie filmiku Ballada o cyckach, który był po prostu piosenką, który, po której sam tytuł sugeruje. Co to jest? Natomiast postanowił tą swoją popularność, którą na tym zbudował wykorzystać i zaczął program Shumshow, który niby jest zwykłym qa gdzie po prostu odpowiada na komentarze, ale odpowiada na nie wierszem. Rymując. I naprawdę o, efekt mm, jest świetny. Super. A do tego, że jeszcze umie śpiewać, to na przykład w ostatnim, piosen w ostatnim odcinku po prostu gościu napisał w komentarzu jakiś zrób o mnie piosenkę i on zrobił faktycznie naprawdę dobrą piosenkę o po prostu komentarzu. Więc to naprawdę jest chyba najlepszy show Q&A na YouTube. Mm -hmm. ja, ja z randomowych takich kanałów mogę polecić Gadzi, Gadzi Bastion. To jest stosunkowo nowy kanał o terrorystyce. To jest, to jest mega ciekawe. No tak, to, to i te twoje świerszcze. <głosy> tak. Ja znaczy, <głosy> e... ostatnio paczkę fajną sound efekcami ściągnąłem, więc szkoda, że tutaj <głosy> nie mam dźwięków z komputerami i nie przechwytuję, bo bym puścił dźwięk świerszczy no ja, jest, ja jestem w ogóle posiadaczem Geekona, więc wszystkie, wszystkie informacje o, o terrorystyczne chętnie przyjmuję i to jest mega merytoryczny kanał, tylko problem jest taki, że prowadzi go dosyć ładna dziewczyna i pod każdym tym pod każdym filmikiem są komentarze, że... mniej więcej są komentarze typu fajne cycki, no to trochę jak przy, okay. w, przy filmikach playstation polska no, no, mniej więcej <laughs> dobra, to taki ostatni dla ode mnie, randomowy to taki totalnie randomowy ten, będzie Andrzej Tucholski no, Andrzej a, Tucholski jest świetny też Tak, ja Andrzej nie słyszałem, ale nie kojarzę w sensie z nazwiska kojarzę, no to jest ogólnie nie. Znaczy, on, ma, on ma przede wszystkim no, no, bloga ale ma także kanał na YouTubie, który teraz trochę powoli odświeża, bo zrobił małą czystkę i, i, I wrócił do, do prowadzenia kanału. Więc robi naprawdę fajne rzeczy. Polecam, jeżeli ktoś chce sobie zacząć, Andrzeja. No, on robi głównie vlogi. Mm, takie vlogi, ale bardzo merytoryczne. Vlogi, też. ale bardzo mocno tematyczne. Mhm. Tak, jak na przykład opowiadanie o tym, jak się uczyć, albo y, jak zdobywać wiedzę, po prostu nie tylko uczyć się, uczyć, ale jak na przykład poszukiwać nowych rzeczy, nie. I mhm. to jest w bardzo fajny sposób przedstawiony z rysunkami. No to jeszcze można wspomnieć o grupie filmowej Darwin, który, no. No, która no, jest absolutnie mega. I doszło się, są oni. Doszło do grupy filmowej Darwin. No nie każdemu pasują orki z Majorki, no coś. cóż. No, ale oni mają tyle fajnych rzeczy i tak dobry humor, bo... To naprawdę, każdy, ale to każdy, polubi jakąś produkcję grupy filmowej Darwin, no. bo ten humor jest absolutnie przeróżny i te filmy są tak dobrze zrobione, tak dobrze wykonane, z takim profesjonalizmem, że to jest niesamowite. No oni nawet tam mieli ten program w tv nie Wielkie Teorie Darfina, Darwina na tak. playe. Mm -hmm. Tak, tak, tak, tak, tak. Były one, później się chyba nawet pojawiały. Ostatecznie miały się pojawić na, na YouTubie i nie, nie wiem. Nie, się... tutaj są, są na YouTubie, ale są takie dwuminutowe trailery i w opisie jest link do playera. Link do playera, nie, Bo Tam okay. wiesz, oni zainwestowali w nich pewnie sporo mhm. kas. Ciekawe, ciekawe, czy będzie drugi sezon, bo fajnie by było. Nie, drugi Dokładnie. sezon to ja chcę jak na Netflixie, byłoby wygodniej. <laughs> Nie, no, Ja nie mam na Netflixa, więc. Chociaż ostatnio sobie triala wziąłem. Nie no, ja, ja posiadam Hubert, też jesteśmy fanami totalnie, a to jest mm -hmm. jakby oddzielny temat od Netflix Netflixem, Netflix nie? To jednak tylko Spotify. Tylko Spotify. Dobra, Hubert, ty masz pałeczkę dzisiaj taką w większości, jeżeli chodzi właśnie, więc co tam dalej masz u siebie? Czy znaczy, nie wiem, ja mam jeszcze parę pytań do, do Michała, mm, jakbyś to to daj chętny. No po... dawaj, dawaj. Ile zajmuje Ci przygotowanie takiego materiału na YouTube? Bo tam widziałem, że one są dosyć dobrze przygotowane i, i pod względem warstwy dziękowej i pod względem e, tego, co mówisz, i e, montażu, no, montażu, i montażu to dokładnie. To znaczy, ja na, na pewno sobie bardzo dobry workflow, work jakkolwiek ten. Mm, nie byłoby to słowo trochę trudne do wypowiedzenia, ale naprawdę już zrobiłem sobie taki system na tyle długo, jestem na tyle z tym oswojony, że nie zajmuję to jakoś dużo. Ostatnio taki z reguły sam montaż recenzji jak już nagram to jest ze 4 godziny, 5, to znaczy tak naprawdę najdłuższym etapem jest przynajmniej w recenzjach dopasowywanie tego co mówię do fragmentów z gry. Najbardziej monotonnym i najbardziej nurzącym właśnie jest znale znalezienie wśród tych kilku, kilku, kilku kilkunastu godzin gameplayu tego, o czym mówię w danym momencie. Natomiast poza tym, to o ile zajmuje to trochę, o tyle to jest na tyle przyjemne i na tyle mi się to fajnie robi, że po prostu ten czas tak w miarę szybko mija i właśnie gdy przechodzi do tego dopasowywania, to to się robi no, monotonne. To, natomiast z pisaniem tekstu i nagrywaniem to wychodzi tak za 8 godzin nie licząc, na te, nie licząc grania w grę daną mm -hmm, no, to... Ja też no to nie dużo bo to takie nagrywanie samo audio mnie zajmuje na przykład przy takim 10 minutowym materiale z pół godziny bo ja często na przykład w połowie zdania obcinam to sobie i robię tak, udało mi się już tak wyczaić, żeby na tyle móc na tyle krótkie fragmenty nagrywać i nie było słychać cięcia, żeby to w miarę szybko szło a na czym montujesz? w Adobe Premiere w sumie już od trzech lat więc to naprawdę mam doświadczenie w tym programie plus jeszcze Adobe Audition do obrabiania audio czyli już tak bardziej profesjonalnie. profesjonalnie do tego mhm. podchodzisz no, nie ma to po poprogramowania Adobe, nie? No, my też montujemy tutaj, znaczy Dominik, Dominik montuje. Dominik montuje w programie Adobe, a my jesteśmy takie... że nagrywamy <grymnie grymnie grymnie> wszystko w Audacity, nie? <grymnie> to, to znaczy, ja nag ja city. nagrywam też w Audacity, bo mi mówić, powiedzieliście, żeby nagrać w Audacity, natomiast... Ogólnie w ogóle mam takie właśnie bardzo dziwne przyzwyczajenie z czasów let's playowych. Bo jak nagrywałem let's playe, to kiedyś to miałem takiego starego laptopa, na którym nie chodziło wszystko dobrze i audition z, z, zżerał dużo więcej zasobów niż Audacity, więc ja chciałem nagrywać dźwięk, to nagrywałem Audacity i nagrywałem rozgrywkę później eksportowałem Audacity i obrabiałem w Adobe Audition już ten zwyczaj mi został aż do teraz, więc teraz nagrywam i obcinam sobie głos w Audacity później eksportuję i do Adobe Audition mimo tego, że mógłbym już całość zrobić w Audition mm -hmm. Jasne no. Dobra, y -y, mi się wyczerpały pytania. <grym> <Sorry. grym> się wyczerpały pytania. Ja jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. W sensie, jak wygląda u ciebie widownia, w sensie komentarze i takie rzeczy, czy pojawiają się jakieś, wiesz, nie nieprzychylne tak zwani no, no, hejterzy. Które... zdarzają się, ale ja <grym> mam to na to tak No W ogóle ja jestem bardzo dziwnym przypadkiem, dużo bardziej jakby trudniej mi jest sobie poradzić z konstruktywną krytyką niż z hejtami, bo hejty to po prostu elewam, natomiast czasem trudno mi jest odnieść do konstruktywnej krytyki, ale też na przykład mnie trochę denerwuje tutaj na przykład jest taki koleś, który kompletnie jakby pisze rzeczy niezwiązane z filmami, na przykład wrzuciłem ostatnio nawet dzisiaj filmik tam wczoraj wieczorem i gość napisał pod tym. Pizza hawajska jest smaczna. I takie po prostu kompletnie <grym> jest. <gościu dziwny. grym> Team goście dziwny. Ale wiesz, hawajska. Ten, już przynajmniej niektórzy, go, wiele ludzi po prostu komentuje kilkanaście. W sensie często komentuje filmiki i po prostu już tą swoją społeczność znam, bo czas, też często jak patrzę, widzę jakiś kanał, to po prostu patrzę na. Często po prostu wchodzę na kanały widzów, żeby zobaczyć, czy może tam mają coś ciekawego. Mm. jasne to znaczy widzisz Włodek Markowicz nawet o tym mówił że on traktuje swój kanał bardziej jako wizytówkę niż, yy, niż jako taki no, sposób na zarobek tak albo, albo coś no, to swojego No też to trochę tak jest po części chociaż no. tak jak już Włodek to zupełnie inna liga tak no, no tak. jasne to, to, to wiadomo ale właśnie chyba ostatnio się zainspirowałem Włodkiem Ponieważ kojarzycie ten jego vlog z Brukseli, co jechał coś tam na zaproszenie Google'a? Mm -hmm. To on to nagrywał ja taką tak. małą kamerką Xiaomi. Tak. To ja ją właśnie sobie kupiłem i mi przedwczoraj przyszła. Aha, okej. Okay. Więc no. mam ją na poniedziałek. No wiesz, tutaj jeszcze Włodek wymasterował absolutnie całkowicie obróbkę tego obrazu. Mm, tak. Więc, więc ja też, też będę musiał będzie. to ogarnąć. Natomiast jeszcze będę mieć jutro ciekawy challenge, bo jest w szkole Mam Talent. I chcę zrobić na Mam Talent filmik z Mam Talent, który puszczę na Mam Talent jako swój talent. Ojej. W sensie po prostu nagram na tym, wezmę laptopa do szkoły, zmontuję tam gdzieś i jeszcze to puszczę jako ostatnie wystąpienie. Może mi się uda. Trzymajcie <gry> kciuki. Okej. Okay. Trzymamy jak najbardziej. Nie wiem, ja tak ja naprawdę z pytania do YouTube'a nie będę miał za dużo już, bo. YouTube ja jaki jest, każdy jest... widzi. Każdy <laughs> tak. może zobaczyć. Jest, jest, jest tak naprawdę już na tyle dużym serwisem, że ja do tej pory będę pamiętał początki YouTube'a, no. kiedy to był 2008 rok, tak? jakoś tak, kiedy pierwszy filmik pojawił się tak po prostu o pójściu do zoo, nie? No. I to było takie ja Na tak początku dziwne. to miał być ten serwis landkowy w ogóle. Tak więc to były takie Była dziwne tak. rzeczy, dziwne czasy. O matko. No, więc zobaczcie jak nam się to rozrosło, a w tej hmm. chwili to już w ogóle jest to tak wielki serwis, ma swoje własne API i ła, można cuda wianki robić, ja w tej chwili też trochę, trochę w tym siedzę. Nie wiem, oj, ja mam jeszcze pod względem widoków nowych pytanie do, z perspektywy twórcy, bo wiem jak to wygląda z perspektywy użytkownika, ten nowy wygląd, nie wiem czy Michał widziałeś już ten mm. nowy materiał designowy. To znaczy, bo to właśnie jest dziwne, bo czasem na przykład na niektórych filmikach widzę, ale strasznie mi to przeszkadza, że jakby YouTube nie wprowadza tych zmian u wszystkich naraz, tylko to tak bardzo stopniowo wprowadza. Że po mm -hmm. prostu niektórzy już to mają, a niektórzy nie i ja jeszcze nie mam. Ja jeszcze mam ten poprzedni. To jeszcze masz ten poprzedni. Ja sobie go ustawiłem, bo... Jest taka możliwość, w o. sensie wystarczy skonso skorzystać z konsoli w przeglądarce, ale działa. Yy, i to może coś tam i sobie. Żeby jest, to jest. Ten cookies trzeba wypracować i się wpisuje mhm. jedną komendę w konsoli, podmienia się no. cookiesa i wszystko mhm. pięknie działa. Yy, I powiem Wam, że z perspektywy użytkownika nowy wygląd jest naprawdę fajny. Jest w miarę przejrzysty. Dla mnie osobiście, ja jestem fanem material designu. To do tego wprowadzili jedną nową rzecz, ale to taką totalnie nową rzecz, to jest Dart Mode. Wiecie, hmm. uruchamiacie to w nocy i macie wszystko ciemne i A tak nie, to ja to mówię... mam, tylko że mam plugina tutaj do Chroma, który po prostu nie No mi właśnie, daje... a ja nie korzystam ciemne. z Chroma. Aha. No to jeszcze ten plugin właśnie ma takie fajne, że mogę po prostu kliknąć prawym przyciskiem i to jakby mi daje na cały ten pasek przeglądarki, że nie, nie daje mi na full screena. Więc mogę mm -hmm. się łatwo między kartami przełączać, jak mam kilka otwartych, a zarazem mam ten podgląd, mam ten obraz w miarę duży. Mm -hmm. Nie, no to ja nie, nie korzystam z Chrome, znaczy korzystam dewelopersko, ale nie, nie do własnych, od, na przykład do oglądania YouTube'a właśnie, tylko korzystam z Safari i bardzo się a cieszę, no, że oni Apple. to chcą wprowadzić. Tak, bo my, my z Hubertem jesteśmy jabłkowi. Nie mm -hmm. ja tam jeszcze. Więc jest, jest, jest, Byłem ciekawy, czy czy coś się zmieniło. Ja tam niby próbowałem się dodrzebać do, do nowych zmian pod względem kanałów, ale nie widzę jakby jeszcze ich u siebie, więc nie wiem skąd się to bierze. Ja nie wiem, mi dopiero to musi wskoczyć, może nawet właśnie wygoogluję ten sposób, żeby zobaczyć ten nowy design, jak to będzie okay. działać. Jasne. Dobra, Hubert, to wszystko? E, chyba, chyba. Chyba tak. tak. Wiesz co, no, jak ktoś chce oglądać YouTube'a, to ten, to... To wchodzi na YouTube w i ogląda YouTube'a proste, no. Wchodzi na tak. komsechmig22 kom, izę ogląda mój kanał. O, <głos> na <głos> pewno, tak wiecie co, wszystkie, wszystkie kanały, o których mówiliśmy... Linki po, powrzucamy. Tak. Ja mogę przesłuchać jeszcze raz sam odcinek. Tylko, tylko trzeba po, właśnie będzie to przesłuchać i wszystkie kanały. Mm, no to się któryś z nas no. tutaj złapie i, te, i to zrobi. Dobra. To słuchajcie, to żeby nie było już YouTube'a, o którym mówiliśmy, a znam osoby, które pewnie nawet nie dotarły i nie mogły tego przesłuchać, bo YouTube, efekt, to uwaga, będzie dra. I to nie będzie dra ode mnie, nie będzie to dra od Huberta, a to będzie dra od Michała. Tak, gra, tak, To Michał teraz tak... przeszedłem już ponad tydzień temu, więc mogę mieć już trochę braki pa pamięci, ale postaram się coś wykrzesać. Dobra. To Michał, opowiadałeś właśnie o że kończysz gry na PlayStation 3, takie mhm. stricte ekskluzywe. No i właśnie, teraz skończyłeś jednego z nich i jest to Infamous 2. Tak, dokładnie Infamousa 2 skończyłem i jestem naprawdę zadowolony. Co prawda mam trochę, miałem trochę dziwny schemat ogrywania tej serii, ponieważ najpierw przeszedłem jedynkę, później jak miałem na pół roku PS4, ogarnąłem Infamous Second Son w sumie jako moją pierwszą grę na PS4 i teraz wróciłem do dwójki i jest całkiem przyjemnie. W sensie nie jest to jakaś gra super i w sumie w porównaniu do jedynki to poza grafiką jakoś bardzo dużo się nie zmieniło. Natomiast ogólnie naprawdę jest przyjemnie, chociaż jest trochę upierdliwych rzeczy głównie związanych z tym, że jednak jest to gra na poprzednią generację, więc tam trochę rzeczy nie domaga, ale o tym też będę robić materiał na swój kanał. Natomiast grało mi się naprawdę przyjemnie. Okej. Okay to mówisz, że gra nie domagała. W sensie chodzi bardziej o gry z perspektywy technologicznej, nie wiem, spadki klatek Aha, i tak dalej. Tak, Czy właśnie je... głównie kwestia optymalizacji takich rzeczy. Zresztą ogólnie Infamous nawet jedynka, nie był zbytnie dobrze zoptymalizowany i dwójka tutaj też trochę nie domaga pod względami technicznymi, zwłaszcza, że nie jest to jakiś zbyt graficznie wymagający tytuł, na PS3, natomiast mimo tego ma trochę spadek spadków klatek. No, Kwestia a wiesz, jak... ja w, w życiu nie widziałem tej serii, bo ona jest taka stricte PlayStationowa, no, tak, e, tak, a ja nigdy PlayStation nie, nie doczekałem się nigdy PlayStation. E, o co nam chodzi w ogóle? Bo tam, to jest, wie, ja ci powiem, to jest Overdrive. to, to, to, to, to jest To właśnie, tak w nie, właśnie nie, widziałem gameplay. <głos> Widziałem gameplay i, no i Sunset Overdrive bardzo mocno mi się... A mi rzuczyło. zupełnie znaczy już... nie, bo ja ograłem i Sunseta, i Infemusa i naprawdę jest bardzo duża różnica między tymi grami. Znaczy Infemus jest chyba, z tego co pamiętam, przynajmniej gdzieś tam, grając tak jak zawsze wspominałem, wuja. Yy, to jest to bardziej poważne, bo jednak Sunset jest taki mocno Dzikowski znaczy, tak, ale... i w ogóle przebijający czwartą ścianę mm -hmm. wciąż i wciąż, a tutaj tego nie ma, nie? Znaczy, sposób poruszania się na pewno jest bardzo podobny. To znaczy tak. trochę inny jest, w sensie Infamous ma jednak te ograniczenia w postaci, w sensie to jest w ramach obranego świata, w sensie ma tam trochę... Te supermoce to jednak nie są aż tak ten świat może jakby to tak określić, ten świat nie jest aż tak zagęszczony, nie ma aż tak tylu możliwości, co właśnie w Sunsetcie. i mimo tego, że poruszanie też jest naprawdę fajne, o tyle czasem są takie, tam takie trochę toporniejsze momenty i tego typu rzeczy, natomiast naprawdę mocno różni się walka, ponieważ walka jednak w Sunsetcie opiera się na tym, że ten sam, ten sam system, który wykorzystujemy do poruszania się po mieście, też używamy właśnie przy walce, żeby, że dalej jeżdżąc po tych rudkach, odbijając się od tych samochodów strzelamy do wrogów. Natomiast w się jednak to jest du dużo bardziej standardowa trzecioosobowa strzelanka i żeby strzelać jednak trzeba się bardziej zatrzymać i nawet korzystać z systemu osłon, który w ogóle w sunsetie jest czarną magią. Więc tutaj mhm. na pewno się sporo różni. Plus jeszcze w główną głównym urozmaiceniem do strzelania poza poruszaniem się były wymyślne bronie. Natomiast tutaj Mamy w bardziej supermoce niż bronie. W sensie jakby by w Sunsecie były właśnie te w stylu wybuchowych mięśków, jakichś innych prowizorycznych broni trochę odjechanych. Natomiast w Infemusie są właśnie te prądo i w sumie w dwójce nie tylko prądomoce, które są po prostu różnymi modyfikacjami naszego strzelania z rąk. Mm -hmm. Jasne. A Dobra, to ja jestem jeszcze jednej rzeczy ciekawe, bo ja w dwójkę nie grałem tylko w jedynkę na PS Trójce, niestety. <grym> I powiedz mi, jak dwójka się trzyma popularnie jedyneczki. Czy jest duża kontynuacja, czy znaczy, jednak czy na przykład jest ogóle, ja nie przypominać? Natomiast właśnie problem w tym, że ja w, dwu, w jedynkę grałem chyba z półtora czy dwa lata temu. Naprawdę dawno już w zasadzie mało co z tej gdy pamiętam, ale ogólnie fabuła jest... Hmm, chyba na tym to polegało, że ta bestia, z którą walczyliśmy w pierwszej części pod koniec chyba... Hmm, hmm, Teraz jakby chyba jej nie pokonaliśmy i w każdym razie przenosimy się z Empire City, w którym byliśmy w pierwszej części, do New Marais i ta bestia też powoli tam kroczy do New Marais i właśnie będziemy mieli za zadanie w grze ją pokonać. I mamy właśnie ten czas, te kilka misji, kilkanaście misji fabularnych, żeby się przygotować do starcia. Mm -hmm. Jasne. Jasne. No, y chyba nie było y tych. Y wersji na PS4 na PS4 nie, tego, tego remastera nie było, ale była część Second Sun, które było mm -hmm. nową częścią, robiono no właśnie jako jeden pier z pierwszych większych ekskluzywów na PS4 i też był naprawdę przyjemne, chociaż to akurat fabularnie było poza założeniami świata i ogólną tematyką jednak było mało powiązane, jednak jedynka i dwójka są dużo bardziej y, razem połączone no, szkoda, że nie było tych remasterów, bo ja na pewno będę miał PlayStation 4, uh -huh. tak żeby ograć te wszystkie Tak, e zdecydowanie, e że e ta e optymalizacja e też mogłaby na PS4 zyskać i, bo tutaj uh -huh. często było tak, że przez kilkanaście sekund było 15 kratek jak się dużo działo na ekranie, więc ten, więc tutaj zdecydowanie by to na PS4 zyskało. No, Hubert, to zawsze pozostaje Ci PlayStation Now. A jest Ale te, to? tam pewno <laughs> też będą spadki FPS-ów. No, no, pewnie pewnie, tak. no, bo to jest jedna. Albo poczekanie o, 15 lat na emulator. No, no, w sumie mało <laughs> gier takich zostało bez, bez remasterów w, z R PlayStation 3. Na przykład to jeszcze ja strony... bym chętnie zobaczył Heavenly Start zremasterowane oh, Albo Enslaved. Tak chociaż no, ja, bardzo bym, ja bardzo bym chciał, żeby Enslaved weszło tak, do w ogóle Enslave to wstecznej kompatybilnej wstecznej, chyba, prostu... ten, chyba moja ulubiona gra w ogóle, bo ja ogólnie nie grałem w jakoś bardzo dużo gier, ale Enslaved po prostu takie wrażenie na mnie zrobiło za pierwszym razem, że masakra, po prostu jedna z moich ulubionych gier ale... i no, bardzo chętnie Enslaved naprawdę, naprawdę ro, robi wrażenie jest super, ja bardzo bym chciał, żeby weszło do wstecznej, tak, może Rysok, kiedy się to jest tych samych twórców, tylko właśnie też dużo traci przez też kiepską optymalizację, bo to był chyba mhm. w 2007 roku, czyli to tak samo jak Infamous Second Set był jednym z pierwszych tytułów na PS4, tak samo Heavenly Sword był jednym z pierwszych na PS3. Mhm. Jasne. To był 2007, Jasne. czyli już 10 lat w zasadzie ma Heavenly Sword Całkiem szybko ten no. czas mija. Wiecie, że ja w ogóle nie wiem, o czym wymówić, e? <laughs> Chyba, że to, ja, ja byłem wtedy PC-towcem. No, ja na pewno na pc, -towcem. PC -towcem. Ale no no nie tak, kojarzysz ja ani Heavenly Sword, ani Enslaved? Nie, w ogóle. A DMC ten reboot? DMC y, kojarzę z nazwy, ale też nie wiem na czym to polega. Kompletnie. Nie, bo to był w sensie, był reboot, mmm, który był tworzony właśnie przez tych ludzi od Heavenly Sword i Enslaved. Ninja Fury się nazywają i teraz Ninja pracują Fierty. nad Hellblade. No, oh, tak. No to się zainteresuje, bo nie, nie wiem, to chyba w ogóle nie wyszło na pc to był chyba tylko konsolowy tytuł. W sensie no. Enslaved na pewno wyszedł na PS3 tak, i Tak, Enslaved był na PC-ta. Enslaved był na pc, -ta, był na PC -ta, bo ja ogdywałem na PC-cie, natomiast Heavenly Sword był. Y, PS3 na trójkowy. PS3 A DMC R2. też był na PC-ta, bo też ogdywałem tak, na PC-ta. Tak, DMC też był na wszystko. DMC nawet to... miał mastery tak. Bo to w końcu Doprawda. Capcom. Tak, to Capcom wydawał, więc były remastery na Xbox One i PlayStation 4. Dobra. I myślę, że wiele osób w Glefin Femusa już grało i teraz powinno sobie go przypomnieć, bo jednak zmieszł PS3 i nam nadszedł i warto jednak jeszcze, jak jeszcze, że ktoś posiada wspominaliśmy to. Wspominaliśmy o tym, o tym umatcił PS3, że przestali produkować. Tak, hmm. dokładnie. I to wiesz... Warto, warto jednak się teraz jeszcze przez tą chwilę pogrywać. No ostatnia na PS3 to będzie teraz Persona 5, nie? Która już wyszła i... Ale to akurat mnie nie interesuje. Bo ja raczej nie przepadam jakoś, szczególnie za japońszczyzną, chociaż nie do automata całkiem mnie interesuje, ale to głównie dlatego, że Platinum lubię. Mhm. Mm Jasne. Jasne. Dobra. To zgierać będzie tyle. Wiemy, że mało, <grych> ale ja jestem w Trochę w takim rozkroku technologicznym, bo gram trochę na 3 d się i tak tylko trochę, w sensie nie jestem w stanie złapać flow grania i przez to, że wiem jak wygląda Zelda na Switchu i tak bardzo chcę Zelda na Switchu, zanim mam po prostu ochotę nic innego. No to ja też często tak mam, na przykład, że miesiąc się, się narobię właśnie dużo filmików, a na przykład ostatnio miałem taki tydzień od reagowania i w zasadzie dopiero dzisiaj sobie pograłem trochę, nie wczoraj w Zaginięcie i Tanaka teraz pół godzinki, a dzisiaj w Duma, bo chciałem sobie właśnie jakiś wasz podcast przesłuchać, żeby... A żeby orientować się mniej więcej o co tu chodzi, a dumie z fajną grą do podcastu, z o czym też będzie materiał. Zresztą kilka osób już tam w komentarzach chciało, bo tak, to jest no, taki ja temat używam... przewijający się. Mm, ja głównie używam Forza Horizon do podcastów. No, też używam no, dwój jedynki, jak sobie ogrywałem, chociaż dwójki też w sumie. A jeszcze trójkę muszę ograć. No, Hubert się jest od to jest... Mm -hmm. Nie, jedynki w ogóle nie zacząłem, bo jedynka była na 360. Tak. Ja ją mam teraz, bo ona była niedawno w goldzie, tak, ale i nawet nie zaczynałem. Ogólnie. Bo ja dwójkę przeszedłem, natomiast bardzo szybko chyba jakieś, nie wiem, z dwa, trzy tygodnie po przejściu dwójki wziąłem się za jedynkę i po kilku godzinach odstawiłem, bo trochę za dużo w natomiast teraz już niedługo pewnie wreszcie wezmę i kupię dwójkę, trójkę żeby też. No, uczyć. trójkę mega polecam. Ja jestem wkręcony na maksa na no, no. Ja się nie wypowiem, Hubert, na temat tworcy. Zagrałem samym w trójce jest możliwość dodania swoich własnych utworów, że nie jest to narzucone, tylko można tam dodać swoje tam chyba przez GUIWA, czy jak to się tam nazywa? Tak, tak przez grubo można w to. A to nie ten jest ten. tak, że trzeba mieć jakiś abonament tego Tak, grubo? Musisz mieć abonament to. Ale a to chyba a. nie jest w Polsce w ogóle dostępne. E być może nie, nie wiem, nie. Ostatnio orientuje się, no te to usługi nie można, Microsoftu działają nie w Nie można chwili. tak po prostu z dysku konsoli? Do? Nie. Oh crap. No to już nie ma setting pointa. <głos> nie, niestety nie. To trzeba e, nie no, wykorzystać z tak, druga, tam... tak jak Spotify, nie? Tylko, że Spotify nie ma zdrów po to no. Microsoft. Dobra. To słuchajcie. Tyle będzie z Gierek. Ja mam jeszcze dla was... Dwa tematy. Teraz ja trochę poopowiadam o komicie i o filmie. Zaczynamy od komiksu, a właściwie od mangi, bo wróciłem do kupowania mank i zakupiłem Bakuman. Oh, Fuu, japońszczyzna. Fuu. Tak, tak, będzie japońsko trochę. Ale... Więc my się nie, wyłączamy, bo... to sobie gada i może kilka osób, <laughs> na... którzy to później odsłuchują, tak ktoś... będą chcieli tego słuchać. Nie, no słuchajcie... E... Bakuman jest bardzo specyficzną mangą, e, bo... No nie dość, że manga to jeszcze specyficzne, a idź ty. Tak, tak, <laughs> dokładnie tak. Nie, bo historia jest fajna, fajna bo opowiada o mandakach, w sensie o osobach, które tworzą mandę. Wiecie, manda o mandze, nie? Mm -hmm. I jest to tak fajnie przedstawione, tak fajnie się to, to czyta, że mam w tej chwili zakupione trzy tomy, które są wydawane w tej chwili przez Waneko. W poniedziałek dochodzi do mnie następna seria, wiecie, kupione następne tomiki. I no po prostu uwielbiam. Ja się naprawdę zakochałem w Bakumanie, znaczy zakochałem, bardzo polubiłem tak naprawdę Bakumana o zakochaniu, będę mówił przy filmie, przy anime. Tak, przy anime, kiedy oglądałem, a ja nie jestem za bardzo animkowy, tylko wolę, wolę czytać jednak komiksy, to, to tak, Bakuman jest, Bakuman jest świetny, treść jest naprawdę super. No co tu jeszcze można opowiedzieć? Mogę opowiedzieć wam dokładnie pod względem postaci, które się tutaj pojawiają, czyli nasza dwójka bohaterów, czyli Mashiro i Tagaki, którzy są piętnastolatkami. Wyobraźcie sobie, 15-latków. No, I oni. No, i teraz wyobraź sobie, że przy... pewnego dnia uznają, wiecie co? My zostaniemy mangakami, nie? I Takagi jest osobą, która pisze świetne scenariusze. Masiro jest świetnym rysownikiem, łączą się razem. To ja mógłbym robią coś napisać, by nadesowała i by było. Był no, live. Moglibyśmy tam zrobić adaptację. No i. To naprawdę tak fajnie się łączy, jeszcze pojawia się wątek ro taki romantyczny i to taki naprawdę romantyczny do granic możliwości, e, który jak się zaczyna czytać, to się w walisz w łeb i się zastanawiasz, co w ogóle ci, ci, ci bohaterowie robią, nie? A później się pojawia postać, która dokładnie odwzorowuje te twoje myśli i no jest... Nie wiem, ja po prostu jestem w bakumanie naprawdę zachwycony i, i chcę więcej, więc kupię e, resztę tomów. Na chwilę obecną tych tomów jest, tylko co wiem, 4, 5, 6. sześć. tak, 6 tomów jest, e, a będzie tomów 2, 20. Mm, I one są po polsku wydane, tak? One są po polsku przez Wanego. bo normalnie jest to seria wydawana przez Jumpa, czyli mm. wydawnictwo Shueisha. Nie? I, i, I je się czyta od tyłu Znaczy jest znaczy, tak, tak, każdą mandę, czyli No, no. z kartki na, na Prawo, nie? nie? Nie na lewo Tylko na prawo no, no, Okej, okay. Dobra, nie pytam Kwestia przyzwyczajenia, naprawdę Naprawdę, moja siostra czytała Inną mandę, która się nazywa Karin Jest o wampirzycy. I O Karin to jej się to moja spodoba... siostra Chciała się tak nazywać Kiedyś miał chyba taki nick nawet no, Mandla jest świetna i bardzo polecam, bo vampirzyce, która nie wysysa krwi, tylko wtłacza tryw do człowieka. Więc wiecie, To może jej powiem. Taka okay. trochę okay. Może taka, taka odwrotność. Ja tych mant trochę mam u, u siebie na, na półce, gdzieś tam wstawiałem na Twitterze, na, na Discordzie, nawet tutaj wrzucałem zdjęcie. Nie jest to jakaś wielka biblioteka, bo znam osoby, które mają 10 razy więcej, nie. Ale lubię to czytać i jest ciekawie. No to wie taki tam? Słam? Drogi, taki tam. Wiesz co, w porównaniu do normalnego komiksu? Nie. <laughs> znaczy, komiks nasz kosztuje około 7 dych, nie? Tak średnio, 7-8. No, tak. No. Tomiki takie. Są, zaczynają się w granicach 15, czasami 10, a, a no kończą na komiki. maksymalnie 20. Ale to czekaj, to jest normalny papier taki jak masz w komiksach, czy tak, normalny słabszy? papier. Nie, to jest normalny papier jak w komiksach, ale format jest mniejszy przede wszystkim mm -hmm. i e, komiksy nie są kolorowe. Aha, okej. Okay. Znaczy, no wiesz, to jest... no Sin City też nie jest kolorowe, a Egmont kazał płacić sobie 7 dych chyba za No ten. widzisz, ale tutaj pod względem format ma, ma znaczenie, bo to jest format bardziej zeszytowy, taki a nie? Mm -hmm. No i też no. pewnie miękka oprawa. Miękko oprawa. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc wszystko gdzieś tam się y, kumuluje i ta cena schodzi, ale też pod względem takim, wiesz, stronicowym. To bardzo często to są gdzieś 3, 4, może czasami 5 rozdziałów. Bo komiksy w Japonii w ogóle wychodzą w totalnie innym systemie, tak jak mniej więcej masz zeszyty w. w y, Stanach Zjednoczonych, mhm. nie? U Marvela IDC, To w Japonii jest całe wydawnictwo, takie jak Jump, na przykład, który jest chyba najbardziej znany. I on ma tam trzy, trzy różne wersje, bo jest Atamaru Jump, Sonen i parę różnych. I to są czasopisma. I w tych czasopismach wydawane są po prostu rozdziały, nie? Rozdział po rozdziale, z tygodnia na tydzień i ludzie to kupują, i później są ankiety, to wszystko jest w ogóle opisywane dokładnie w Bakumanie, jak działa też rynek wydawniczy mank w Japonii, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to, to warto to Taka poczytać. Incepcja, Albo po... trochę. trochę. incepcja, ale mówię, to jest właśnie przez to, że to jest poprowadzone w samym komicie, to się to fajnie czyta, no chyba, że ktoś woli oglądać anime, no, ja nie osądzam, nie? ja po prostu animkowy za bardzo nie jestem. I dobra. Ja myślę, że o Bakumanie y, tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to wiecie Discord, komentarze i takie rzeczy, nie? No my raczej Mangowi nie jesteśmy. No ja jestem jedyny, nie? Tak, tak, jest. U nas w podcaście taki mocno japoński, bo i Nintendo i... A nam, i że jest różnorodność. Bianim. Tak, dokładnie. Ale żeby nie było, to jest jeszcze większa różnorodność. W sensie, słuchajcie, w piątek do kin, czyli tydzień temu dokładnie jak tego słuchacie, do kin wszedł film, który ma piękną nazwę, czyli Piękna Bestia i Jezusie Mario, ja się zakochałem w tym filmie. W sensie ja się zakochałem już w animacji te 20 parę lat temu, ale no, po prostu wow. W sensie ja, ja siedziałem na tym filmie i płakałem, śpiewałem, po każdej piosence chciałem tlaskać i tlaskałem, miałem to gdzieś tu ja miałem tak na sing, W sensie, że po każdej piosence, na każdej piosence tańczyłem po prostu w fotelu i duszałem ustami w rytm ten. Więc nie jest mi to obce to uczucie. Nie po prostu piękna i jest tak cudownym filmem, że, że wow. Powiem wam tak. Na samym początku warto obejrzeć animację z tego roku, jeżeli dobrze pamiętam, że mi się nie. a nie, 91. Przepraszam. My fault. 91 rok, to jest animacja Disneya, yy, i Najbestia właśnie. I na podstawie tej animacji został stworzony film aktorski, który teraz jest puszczany w kinach, yy, w której Belle gra Emma Watson, znana nam głównie z Harry'ego Pottera. Nie? I robi to tak cudownie, że Wow, ja bardzo byłem ciekawy, jak one sobie poradzi ze śpiewem, bo Piękna jest animacją, w której jest bardzo dużo piosenek i robiąc dokładnie to samo, chcieli przenieść praktycznie wszystko im się to naprawdę udało. Przenieśli prawie, że 1 do 1 tam były drobne zmiany, ale jednak jest 1 do 1. Piosenki są w 100% wzięte z animacji i dodane nowe. Tam za dwie czy trzy z tego, co widzę, zostały dodane. No i wow, w sensie Emma Watson zrobiła to naprawdę dużą robotę. Do tego dochodzą, dochodzi reaktorska do mocno dubbingowa, bo jest sobie Lumiere, czyli świecznik, jest Coldsworth, czyli taki zegar i, i Mrs. Potts, czyli, czyli im, pani imbrek i, i to są takie postacie, które były zrobione w 3D, nie? CGI takie, i to takie ostre CGI, mm -hmm. ale nie, totalnie to nie przeszkadzało. Yy, a w te role tam się odpowiednio yy, wcielali. Total, w Lumiera wcielił się Iwan McDregor, na pewno z pana znacie. <laughs> e, Ian, Ian Jezu, Ian Jezu, już nie pamiętam teraz w tej chwili nazwiska, wcielił się w Cogswarfa i Emma Thompson wcieliła się w Mrs. Potts. i Wow, w sensie te, te głosy tak dobrze brzmią. I ja w ogóle Ivana Madrygora bardzo szanuję za to, że mu się udało w Lumierze odzwierciedlić ten taki francuski accent, nie? To jest bardzo trudne dać tak naprawdę do, do, do przerobienia, głównie jeżeli mówicie ciągle po angielsku i tak zrobić teraz taki accent, żeby to zajeżdżało tylko francuską, nie? To, to super wyszło. No i pozostaje jeszcze CGI Bestie, która jest drana przez, już wam mówię, to jest Dan Stevens, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Dan Stevens. I głos super. Naprawdę jest taki basowy, wiecie, czego chce się słuchać. I wiesz, że CGI Bestie. Ja robię takie... Jest ok, co, i takie co najwyżej ok, nie? Nie jest jakieś super... Nie, no, ale ten, ja jak patrzyłem na trailerach, to zanim i Habot mi tego nie powiedział w swoim materiale o pięknej wersji, że to jest jeden wielki chodzący CGI fest, to ja nie byłem pewien, czy to jest CGI, czy charakteryzacja. Więc, A, no widzisz, nie, bo to jest naprawdę na trailerach dobrze, To Chociaż to na nie, nie widać no. tak dobrze. Nie, Zobacz, że to jest pocięte. powiedzcie że no. w samym filmie, ja, ja to że zajmuję się, zajmowałem się przez chwilę animacją 3 to pewne rzeczy widzę, nie? I wiem, kiedy jest CGI, kiedy go nie ma a że tego teraz korzysta praktycznie masowo, więc to, to widzę, to jak było przy Rogue One, kiedy mówiłem i, i, i Dianie i Hubertowi, że tutaj tam było CGI takiego serca, ja od razu zauważyłem, oni w ogóle na, na pierwszy oka w ogóle nie zwrócili na to uwagi. Znaczy, bo może wiedziałeś na co patrzeć, ja w ogóle nie wiedziałem, że ten aktor umarł, go tam zastępował no CGI, widzisz. widzisz. Więc ja po prostu go traktowałem tak jak każdego innego aktora na ekranie. Mm. Ja akurat Test, no. na ogólnie nie byłem, ale coś tam o tym słyszałem. No, w Pętli i Bestii mam też parę ciekawostek to dość, dość ciekawych, bo nie wiem, czy wiecie, była pewna afera. Z Piękną i Bestią się pojawiła na chwilę przed premierą, bo a, pojawia się czarnoskóry bohater, którego nie ma w oryginale i Czarnoskóry bohater jest księdzem, więc wiecie, już, już, już jest mała kontrowersja. A drugą kontrowersja jest taka, że jest kilka sekund, w którym pojawia się postać, która jest transseksualna. No, wiesz, na no, wszystkim nie dogodzisz. No. Ola wszystkim Boga nie, dogodzisz. nie ma murzynów, ola Boga są murzyni, jak to możliwe, nie? Dokładnie tak. Mi to totalnie nie przeszkadzało. Oglądało mi się to całkowicie przyjemnie, jestem w stanie zrozumieć, że po prostu teraz trzeba troszkę wziąć takich elementów, bo niestety trzeba się podporządkować też, przymilić troszkę tym mniejszością, nie? Ale tak, to było troszkę takich kontrowersji. No i ostatnia rzecz, czyli muzyka i śpiewy, w sensie nie tylko takie śpiewy pod względem Emmy Watson i, i Dana Stevensa i całej reszty obsady, które, którzy wypadli po prostu perfekcyjnie. Jeżeli ktoś chce sobie posłuchać to na Spotify, Deezerze, Apple Music, gdziekolwiek byście nie zobaczyli, to soundtrack jest dostępny do przesłuchania i polecam każdemu, ale jest pewna ciekawostka związana z tą tematyką, Dokładnie to, że to co słyszycie w wersji soundtrackowej, a to co słyszycie w wersji w filmie, to są dwie różne wersje dźwiękowe. Wersja w filmie jest, ma korektę ręczną. I teraz wyobraźcie sobie ile Disney musiał włożyć pracę w no, chłopaki z Disneya, tak? żeby tam siedzieć. I teraz, dobra, to przesuwamy Trebla, szóstego o te drobne pół. Po nie I tak dalej, i to, do, dobierali te dźwięki i to naprawdę słychać, jeżeli ktoś tak jak ja przez poprzednie e, dobry tydzień, przez poprzedni tydzień słuchał dzień w dzień tego soundtracku i poszedłem na film, po prostu słyszałem, że to jest totalnie co innego, ale słyszałem też, że to jest lepsze, bo jest robione, wiecie, ręcznie. Nie wiem, może dla was nie, ma, nie mieć to znaczenia, ale dla mnie ma bardzo dużo Bo ja w i Bestie jestem zakochany No i... właśnie, ale moment To jest musical typu Akcja, akcja, akcja Ktoś zaczyna śpiewać, kończy śpiewać Akcja, akcja, akcja Wiesz co, to jest mniej więcej troszkę jak w La La Land Ale to też nie Nie całkowicie bo w Lalland dużo było takiego śpiewania tak po prostu, nie, masz scenę, która jest po prostu śpiewana i mhm. jest koniec tej sceny jest czarna ekran, przechodzimy do następnej, nie mhm. I było tego dużo, tutaj tego nie ma, tutaj jest proste przejście, na przykład e, Bella wychodzi z domu, nie, Bella wychodzi z domu, zaczyna śpiewać kończy śpiew, ale to przechodzi od razu w dialog nie, ktoś do niej woła podczas, jak ona śpiewa, to ktoś do niej woła, woła cześć Bella, nie i w, to, w tym momencie zatrzymuje się chwilę piosenka, ona mówi dzień dobry, bla i później dalej kontynuuje. I to, na, i to a wciąż jest jedna, jeden ciąg, nie? Mówię, to jest totalnie co innego. To jest taki bardziej musical jak musical, nie? Do słuchania piosenek, a dodatkowo gdzieś tam historia, która się tam toczy. Nie wiem, wy oglądaliście w ogóle Disneyową wersję? Nie, ja nie, nie, nie, ja nie oglądałem, ja się wychowałem troszkę na bajkach, ale na bajkach Pixara, nie, nie Disneya, więc... No, ja czyli się okazji w animacji 3D, a idź, żeż mhm. ty. Tak, ja też, <laughs> w większości, chociaż z tych animacji dwuwymiarowych bardzo mi się ta, Tarzan podobał. O, Tarzan jest cudowny, też Tarzan jest naprawdę fajny. Ja polecam obejrzeć wszystko, co wyszło, bo i Mulan, i i Piętną, i Bestię Król alwa, wiem, że tutaj Michał zaraz powie <grym> e, jest nudny i tak dalej, nie, ale... Jak, jak wam się podoba, to gadajcie, tylko mi, mnie tutaj nie wciągajcie w konwersację. <grym i zimny> nie, po prostu ja polecam zobaczyć, bo każdy lubi co innego, nie? I, a one są naprawdę warte zobaczenia, bo są totalnie inne niż te animacje, które się robi w tej chwili, nie? Ogólnie szkoda, Widzisz, że ogólnie ktoś... jest teraz mało tej dwuwymiarowej animacji, a wszystko poszło. Bardzo Czyli? mało. Bardzo mało, ale, ale wiesz co? Widzę, że Disney idzie mocno, żeby przypomnieć te dawne dwuwymiarowe animacje w nowych wersjach. Właśnie to się mhm. działo rok temu, tak? Czy dwa lata temu, jakoś tak. Z Księgą Dżungli. Teraz mamy piękną i bestię. I będzie już... które, W sensie nawet widziałem teraz przed kilkoma tak. minutami newsa na Facebooku, że rozpoczęły się zdjęcia. Tak, Chociaż to dokładnie. też mnie dziwi, bo chyba z tego co pamiętam, w którym nie było ten, nie było ludzi. Nie było. Aha więc to... będzie, będzie dużo, będzie dużo CGI pewnie. Tak no jak to ciekawe, tylko pewnie. gdzie nie będzie księdzi... CGI. No właśnie to znaczy z... w, w księdze dżungli będzie, gdzie tak naprawdę tylko ten chłopak był normalnym aktorem. Cała reszta to był, było CGI. Tylko nie? tutaj nie będzie żadnego chłopaka. Więc równie dobrze mogliby tak. to w całości zrobić CGI. Mm -hmm. to no i pewnie tak będzie. Równie tak dobrze mogli po prostu animację 3D zrobić. No właśnie, a tutaj ten właśnie dlatego, jak pierwszy raz zdziwiłem się, jak pierwszy raz tam czytałem, że to ma być właśnie yy, nie wiem, jak to się nazywało. W sensie, że ma być jakby aktorski, tylko nie, nie ten, było to określone jako, jako aktorski, tylko jakoś po angielsku. Mm -hmm. a, a, a, to się nazywa tam action, coś tam, coś tam jest a, action, feature, live, picture, live action live action, tak, live live, action. Live action, tak. E, to, to mnie zdziwiło tak. no, ja jestem w ogóle w wielki podziwu dla Disneya, bo te nowe historie, w sensie stare historie w nowej uprawie, robią naprawdę dobrze i to robią w taki sposób jak fani tych dawnych animacji tego by chcieli I to jest, to ja na co, na co, na co czytałem, ja byłem w wersji z napisami aturat Piękne i Bestii bo jest no wiecie, Emma Watson i jej brytyjski akcent to jest coś, się Ja bym czym się gdyby nie to, że właśnie u mnie tutaj w Tadonowie nie ma żadnej, nie ma wersji z napisami, tylko dubbing, więc... Ale już słyszałem, że wersja dubbingowa też wcale nie jest zła mhm. i y, ja słuchałem piosenek akurat w wersji dubbingowych, bo też oczywiście są po polsku wrzucone no, na A to Spotify. To ja nawet wersji. zobaczę później. Naprawdę? Naprawdę? Są po... Jest polska ścieżka dźwiękowa wrzucona na Spotify. Tak. O kurde. Jest, jest, jest. Jest wrzucana i, i polska, i angielska, więc jeżeli ktoś Jednak ma... w, większości, w większości filmów jest wrzucana ta polska, jeśli jest dużo śpiewania przetłumaczonego. Dokładnie, do, dokładnie. Tutaj warto zaznaczyć, że śpiewa tutaj Sylwia Banasik w polskiej wersji, ale nie podkłada głosu oczywiście pod Bella. To jest troszkę taki dysonans, że zrobili wersję dubbingową, w której... Kto osoba, mówię, która aktor, aktorskie rzeczy, wiecie, to jest aktor, a później śpiewane robi to coś to totalnie inny, nie? I nie rozumiem, dlaczego tak zrobili. W sensie, to powinna wybrać po niej jedną osobę, która... Mm -hmm. i która to umie będzie. to i to, tak? Chociaż nie wiem właśnie, czy mogli znaleźć taką osobę w Polsce. Ale nawet U, nawet jeżeli taki. nie... Jest trochę takich, a nawet jeżeli nie, to ostatecznie wziąć osobę, która jednak umie śpiewać, bo to film jest głównie związany ze śpiewem tego typowo aktorskiego grania. Nie ma tutaj za dużo, w sensie dubbingowego, nie? Więc spokojnie Sylwia myślę, że sobie by poradziła, ma głos naprawdę przepiękny. Jeżeli ktoś chce jej posłuchać, to Studio Akantus jest taki kanał na, na YouTube. Warto sobie tam Wracamy, do YouTube. Wracamy do YouTube. ale no takie mm -hmm. jest. Studio, Studio Akantus robi, robi filmy, robi głównie przeróbki różnych anglojęzycznych, albo nie tylko anglojęzycznych piosenek. Tłumaczą je na polski, ewentualnie, jeżeli są to piosenki Disneya są już przetłumaczone, to też i oni, oni je śpiewają w nowych aranżacjach. Nie? No, City of Stars im wyszło super, naprawdę. Jestem z wielkim tak. wrażeniem, jak, jak im to wyszło i jak przetłumaczyli fajny tekst. No, ta Kozielska tak ta, jak najbardziej robi, robi super, super robotę. Dobrze, słuchajcie, Piękna i Bestia jest tak super, że ja idę w ogóle jeszcze raz, a pewnie pójdę jeszcze i trzeci raz. Ja mam tutaj małe pozdrowionka ode mnie i do, do e, Oli, Daniel, bo tak bardzo byliśmy zajarani tym filmem, że gadaliśmy wciąż i wciąż i wciąż gadamy. I jestem, no po prostu chciałbym jej bardzo podziękować, że rozumie to, to moje szaleństwo, bo wow. Pozdrawiam cię, Ola, jeszcze raz. Dobra, chłopaki. Macie coś jeszcze ciekawego? Eee, możemy pozdrowić osoby, które się udzielają regularnie na, na dyskutrze. przede wszystkim, bo to teraz tak, jest nasz kanał. Tak, y chyba tydzień temu y nie zrobiliśmy tego. W sensie Dominik ci powiedział dwa razy, żebyś to zrobił, a my przechodziliśmy płynnie w jakieś inne tematy. Tak, to y takie jest... Y z na tych płynnych przejść. Tak. W sensie chodzi o to, żebyście wchodzili na naszego Discorda, nie? Tak. Izaak, mamy I Mamy niebieski Michał. przycisk, wielki niebieski przycisk na stronie. Jest? Jest wielki niebieski przycisk. <głos> I, I możecie sobie tutaj dołączyć. Polecamy wam także różne rzeczy związane z gadżetami, bo te oczywiście powiem wam tak. Możecie teraz przez ostatni miesiąc możecie kupować stare wersje, że się tak wyrażę. Wiecie, wartość kolekcjonerska. <śmiech> <śmiech> a, a później z, będą zdjęte i będą nowe rzeczy, bo już powoli zaczyna się proces projektowania. Mam ten miesiąc na zrobienie nowych rzeczy, więc 28 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, tak Hubert, to jest dokładnie ten dzień, kiedy a... będziemy mieli Chyba tak, to znaczy zaraz jeszcze dokładnie zobaczę. Na urodzinki chcesz, tak? Tak, dokładnie, na urodziny naszego podcastu 25 będzie. 25 kwietnia, Pierwszą urodziny, najlepszego podcastu grawego w Polsce. 5 kwietnia. 25 25 kwietnia. 25 kwietnia to dokładnie tak, będzie zmiana sklepu, w sensie nowych rzeczy, pod kategorią podcasty. Te rzeczy inne to w ogóle omijajcie, w sensie tam są duperele bardzo często. Tak, tak w tej czyli w chwili koszulka z Pięknej i Best. Tak, właśnie, przy, widzę tak, u was na kapsa, <śmiech> właśnie dziwi mnie, skąd to by, <śmiech> e, Skąd to, no, po prostu potrzebowałem dla siebie, a para osób, które gdzieś tam były zajarane, bardzo chciały dokładnie taką samą, więc uznałem, że a, wystawię. <śmiech> czyli zdejmujemy kolekcję 2016, zakładamy 2017. <śmiech> dokładnie tak, dokładnie tak. No i oczywiście wchodźcie na Facebooki, Twitter, YouTube, subskrypcje, lajki like i inne takie rzeczy, bo Hubert no, nas tutaj za chwilę tak. zajedzie, że tego nie ma. Oczywiście, Musicie m, lubię to na Facebooku i tak, na Twitterze, obserwuj, czy, jak to tam jest. Tak, follow, follow, follow. na Twitterze. No dobra, izak.pl i Michał Trzaskus, pozdrawiamy, bo w tym tygodniu też napisaliście komentarze, dzięki wielkie. No, dokładnie tak. Piszecie tych komentarzy naprawdę dużo, a Izak jeszcze się mocno udziela u nas na Discordzie, więc wow. Jestem, jestem Tam bardzo muzytowi. Linuksiarz chyba też, tak? Tak, Linuksiarz też. To jest, to jest Marcin. Marcin. No, dobra. Chłopaki. Ja myślę, że możemy zakończyć. Dobra, to dzięki. Fajnie było. O, o, o, tak. No, dzięki, że wpadłeś i uratowałeś trochę ten odcinek. Spoko, jakbyś polecam się na przyszłość, jakby znowu wam zabrakło kogoś. No, oczywiście. My, my w ogóle Będziemy zapraszamy w następnym razem, jak będziesz miał też jakiś fajny drill, które, które odrałeś, a mm. chciałbyś też o niej więcej niż poza swoim kanałem opowiedzieć, to z wielką chęcią. No to zobaczę, co tam się dzieje. Tak, bo ty masz PlayStation teraz? Mhm. trójkę tylko, tak, nie no masz tak, czwórki. Trzy. Miałem czwórkę, ale zmieniłem na Xboxa po półtorej. No właśnie, bo my też jesteśmy tacy Xboxowi i, i nie za bardzo umiemy się odnaleźć w tym, żeby, żeby robić jakieś materiały Decyzje o nowych rach. rzeczy, e, tak Ciężko jest, to prawda. Tylko ja też mało nowych rzeczy kupuję. W zasadzie na to kupiłem dotychczas w ogóle trzy tytuły, ogólnie łącznie. No, to też Ja to się, ja się nie wypowiem ile, ale, mm. ale trochę tego nakupowałem. kupowałem. Inne sprawy też, że wiesz. Nie. Dwa miesiące i gra z 250 zł, przeceniony jest na 100. Ja mm -hmm. yep. ja wszystkie trzy, bo ja kupiłem tak, Ratchet Clank, Hunch, 4 i Clank, Ratchet to i na Ptamiera. I wszystkie trzy te tytuły chyba po dwóch, trzech tygodniach sprzedałem za 70% ceny. Mm. 80. No, no, no to piona, tak. bo ja też sprzedaję, jak coś przejdę. Mm -hmm. Tak, tak, ja kiedyś o tym mówiliśmy. Sprzedaję nie? jak Robert. tylko mogę, natomiast na streamie hmm. też mam dużo. Trzeba sobie jakoś radzić w tym, w, tym, w tych cenach gier, tak? No 250 zł za cenę gry piramidowej, to nie jest zbyt dobre. dobra. Dobra, tak. słuchajcie. Ja oficjalnie kończę 35 odcinek podcastu Gierkowce. Słyszymy się za tydzień i mam nadzieję, że będzie z nami także Diana. Mam nadzieję, że tego słucha. Diana, proszę wrócić do nas. Zdecydowanie, nie, breto, nam do Twojej do głosu tutaj. Tak, tak, dokładnie. Do zobaczenia no. za tydzień. Co jest Hej. To na cześć. razie, fajnie było. Pa.